E-learning jest to nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i internetu, który znacząco wspomaga proces dydaktyki. Pozwala na ukończenie kursów, szkoleń czy nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w salach lekcyjnych czy wykładowych. Doskonale usprawnia tradycyjne sposoby nauczania. Termin e-learning odnosi się do stosowania w nauczaniu technologii elektronicznych w o wiele większym zakresie niż w ramach tradycyjnych szkoleń komputerowych czy nauczania wspomaganego komputerowo z późnych lat osiemdziesiątych. Jest również szerszym pojęciem niż edukacja online, która służy tylko do nauczania za pomocą internetu. Z tego wynika, że e-learning służy nauczaniu na odległość, które wspomaga zrozumienie stacjonarnych zajęć w szkole czy uczelni wyższej.